Autopromocja. Program drugi Polskiego Radia jest dziewiąta. Dwójka. Jesteś na miejscu. Adam Struk.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 Dziś ma być zachmurzenie umiarkowane i duże. W wielu miejscach słabe przelotne opady deszczu, a w szczytowych partiach Tatr także deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze Polski od 11 do 16 stopni Celsjusza, a na północy trochę chłodniej od 7 do 10. Wiatr ma być umiarkowany. Na północy okresami dość silny w porywach do 60 km na godzinę. Nad morzem dość silny i silny do 45 kilometrów na godzinę, wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60, a w Sudetach do 80 km na godzinę. Rozpoczęliśmy trzecią godzinę naszego porannego, wielkosobotniego spotkania, a w niej rozmowa o wystawie, przypomnijmy, można ją obejrzeć w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Błogosławieństwo to plon międzynarodowych warsztatów ikonopisów, które po raz 17 w ubiegłym roku odbyły się w Nowicy. To tradycja z warsztatów, na które zjeżdżają artyści tworzący współczesne ikony z różnych, Krajów świata, a temat tych ubiegłorocznych, także oczywiście zdominowany toczącą się w Ukrainie wojną. Będziemy rozmawiać o wystawie, o samych warsztatach, o współczesnej ikonie z dr Katarzyną Jakubowską Krawczyk z Uniwersytetu Warszawskiego i Mateuszem Sorą. A już za chwilę dowiemy się, jak wielki tydzień, święta Wielkanocne świętują Hiszpanię. Ooh. Mm -hmm. Korsykański zespół Barbara Fortuna w pieśni maryjnej. Cały basen Morza Śródziemnego, zwłaszcza chyba jego zachodnia część, znany jest z bogatych obchodów Wielkiego Tygodnia. Taki wielki tydzień, święty tydzień w Hiszpanii, nazywany Semena, Semana Santa. Kojarzy nam się głównie z Andaluzją, ale w Kastylii, w środkowej Hiszpanii, jest Agnieszka Kozłowska-Łysko. Halo, halo Agnieszko? Ale witaj Piotrze. Cześć. Dzień dobry. Dziś to już właściwie w y, Madrycie, w stolicy Hiszpanii. Nie ostatki. ostatni. Ostatnie można powiedzieć. Chociaż <laughs> to, <już laughs> to chyba nie tego okresu to dotyczy to słowo. To nie, nie te święta. Y, ale wczorajszy dzień, wielki piątek, spędziłaś w Toledo. Czy obchody Wiel y, wielkiego piątku w Toledo mają jakiś szczególny charakter? Y tak, Toledo słynie z takich procesji. Specjalnie pojechałam, ponieważ wcześniej czytałam sobie, gdzie tu by warto w Hiszpanii wybrać się na te takie widowiskowe i słynne procesje. No i oczywiście, tak jak wspomniałeś, przoduje Andaluzja, gdzie te procesje są takie spektakularne. Dużo ich jest, bo potrafi przejść nawet w przeciągu właśnie Semana Santa, czyli Wielkiego Tygodnia w Andaluzji, potrafi ich przejść 70. Natomiast o Toledo czytałam, że są takie bardziej po Poważne, takie ciche, skupione. No i o Toledo to jest w ogóle miasto niedaleko Hiszpanii, około 60 kilometrów. Miasto trzech kultur. Daleko Madrytu. Tak, Madrytu, tak, tak, Madrytu. Wszystko jest w Hiszpanii Tak jest. Miasto, miasto trzech kultur, żydowskiej, muzułmańskiej i chrześcijańskiej. To też miasto jest właśnie El Greco, który tutaj tworzył przez 40 lat i tutaj zmarł. No i to też była stolica Hiszpanii do XVI wieku. I właśnie tu te procesje się odbywają. Większe, jest ich kilka i co istotne. One wyruszają po, po kilka procesji, wyrusza w tym samym czasie. Ja wczoraj wieczorem byłam, więc jedna wyruszała koło godziny 22, 20.33, 20.40. Oczywiście z innego miejsca są specjalne mapki, żeby przypadkiem nie zrobił się korek i jedna procesja nie natknęła się na drugą, bo i tak tłok jest i ścisk niesamowity. No i właśnie ten klimat. W Hiszpanii jest wczoraj wieczorem, było wyjątkowo gorąco, bo 21 stopni nie widno, bo ciemno robi się około godziny 21.30, więc taki klimat jeśli mamy porównać do Polski, to zupełnie nie sprzyja jakiemuś takiemu duchowemu przeżywaniu, yy, wczuciu się yy, w mękę pańską. No właśnie, a kto idzie w procesji? W procesji, w procesji yy, idą yy, na tarenos, yy, czyli osoby niosące krzyż. Yy, krzyż jest bardzo duży, yy, dużo waży. Yy, co ciekawe, yy, niosą no, y, niesione są figury przez Costaleros na takich platformach. Y, jedna taka figura potrafi ważyć nawet 600 kg. Y, te figury y, niesione są właśnie przez y, koło 16 osób, 17. Y, te osoby nic nie widzą. Idą pod tą platformą i są sterowane, kierowane, bo, bo nie wiadomo, e, gdzie iść. E, no i właśnie w takiej atmosferze e, jest, e, są przemierzane ulice. E, mieszkańcy i turyści, bo jest ich w tym czasie bardzo dużo, e, ustawiają się już od godziny 17, jak procesja ruszała o 20. Od 17 widziałam e, przy uliczkach, wzdłuż uliczek, krzesełka, malutkie krzesełka, żeby sobie zająć miejsce, usiąść i patrzeć. Bary, knajpy również otwarte. Oczywiście e, pite jest piwo, sangria i e, e, e, jakieś... E, Jedzenie, bo to nie chodzi o to też, żeby iść w tej procesji, ale żeby zająć, zająć sobie miejsce i patrzeć. I można zaliczyć właśnie tych procesji yy, kilka w ciągu dnia, bo idzie ich kilka. Także istna maniana, <głos> mówiąc po hiszpańsku. Te procesje związane są też z bractwami, które je organizują. Tak. Jak tak, właśnie tak. Nie, wyróżniają się członkowie nie, nie tych bractw? Nie wspomniałam właśnie, mhm. że, że idą członkowie bractw religijnych, których w Hiszpanii jest bardzo dużo, bo ponoć naliczono 3 miliony takich bractw i y, one się nazywają Kofradias albo Hermandades, y, można i tak i tak mówić. Ich strój to długa tunika, spiczasty kaptur, y, czyli kapirotę, y, zakrywający twarz y, i peleryny. I y, przypominają oni członków Ku y, Klanu. Y, I właśnie ich kolory różnią się w zależności od tego, do jakiego y, bractwa... Y, należy dana osoba i też procesje nazywane są również często od figur, czyli pasos jest Krista, albo Nazareno, czyli procesje te przedstawiające Chrystusa, na przykład biczowanie, ukrzyżowanie, ale też wirchen doloroza, czyli procesje z wizerunkiem Matki Boskiej w żałobie. Również procesje odbywają się według Dni Tygodnia, ta pierwsza, która rozpoczynała Semana Santa, czyli y, to Domingo de Ramos y, od Niedzieli Palmowej, czyli wjazdu Jezusa do Jerozolimy i Domingo de, resur de, de Resurrección, czyli y, jutrzej, dzisiaj sobota, tak, jutrzejsza procesja y, na niedzielę z Martwych wstania, czyli uroczyste zakończenie. No I Jeszcze w procesji idą tak. kobiety y, i to też w zależności od bractwa. Y, ja wczoraj widziałam właśnie takie kobiety bardzo elegancko ubrane, akurat nie wiem, co to było za bractwo. Były na czarno ubrane. E, pięknie to wyglądało, bardzo elegancko. Zanim powiemy o niedzieli wielkanocnej i o tych procesjach rezurekcyjnych, znanych też z naszej tradycji, to chciałem zapytać, czy Hiszpanie chodzą ze święconką, znają tę tradycję. Jest ona obecna w Hiszpanii? Otóż nie. E, nie ma ani święcenia pokarmów, czyli święconki, nie ma też e, koszyczków, e, nie ma malowania e, pisanek. i Chociaż nie jest pisanki to jest, to jest taka tradycja ogólnoświatowa, ale rozumiem, że, że akurat dla Hiszpanii, Hiszpanii nie charakterystyczna. Nie ma, nie ma. Nie ma. E, I nie obchodzą też e, lanego poniedziałku. Niektórzy powiedzą, że to akurat ich przewaga, bo nie, nie wszyscy, nie wszyscy <laughs> lubią lany poniedziałek, zwłaszcza w wielkich miastach. A jak wygląda niedziela wielkanocna? Jednym słowem, na, na co się szykujesz jutro? Jutro właściwie... W rezurekcja, tak jak u nas jest, nie wiem, o godzinie szóstej, czy nie wiem, czy też w innych kościołach, w moim kościele parafialnym jest to szóstej, nie wiem jak w innych kościołach, czy są późniejsze. Nie ma czegoś takiego jak rezurekcja poranna. Jedynie w polskich parafiach, w polskich misjach katolickich są takie msze. Natomiast w Hiszpanii są to msze popołudniowe i nie ma też śniadania wielkanocnego takie obiady y, wielkanocne, gdzie spotyka się y, cała rodzina y, po południu. Natomiast y, dzisiaj, y, co ciekawe, też y, jeszcze będą procesje i na to się zamierzam wybrać, bo jestem w Madrycie w tej chwili. Y, y, ma się odbyć procesja samotności i bezsilności i y, y, y, to organizuje właśnie y, y, Bractwo Milczenia. No ale też ma się odbyć tamborada na Plaza Major. Y, która właśnie kończy Wielki Tydzień w Madrycie. Ta tamborada to jest właśnie bicie bębnów, bo to można usłyszeć bardzo. Hiszpanie są bardzo głośni, bardzo lubią spędzać czas na zewnątrz i te obiady, nie wiem jak będzie to wyglądało, zobaczę jutro, ale myślę, że, że też będą na zewnątrz, bo, bo to są ludzie, którzy, którym zresztą pogoda sprzyja, by ten czas tak spędzać. A dzisiaj się wybieram właśnie, tak jak Ci wspomniałam, na, te, na tą tamboradę, ale też dzisiaj są śpiewane saetas. To są takie specjalne pieśni Wielkiego Tygodnia, które śpiewają młode głosy artyści z bogatym doświadczeniem też. I to są pieśni czasem rzewne, czasem właśnie z muzyk flamenco. No i śpiewacy właśnie kojarzeni z tym śpiewem flamenko, czyli stylem, który idealnie pasuje do saeta. Wielki tydzień i święta wielkanocne w Hiszpanii obserwuje Agnieszka Kozłowska-Łysko. Bardzo Ci Agnieszko dziękujemy za tę e, relację. Wszystkiego dobrego, wesołych Dzie dziękuję, świąt Piotr. No to... pod hiszpańskim niebem. Tak, zatem Felices Pascuas. Dzie dziękuję. Po hiszpańsku się pożegnajmy i życzenia po hiszpańsku Tobie i wszystkim słuchaczom dwójki. Bardzo dziękuję w imieniu słuchaczy dwójki również. Sara Ott w nokturnie Esdur opus 9 Fryderyka Chopena. 23 minuty po godzinie 9. Za chwilę spotkamy się z naszymi gośćmi. Teraz powracamy do wschodniego repertuaru wielkopostnego. Ty i za cedisz, da Bożyci w pieśni Wielkopostnej. Słuchają Państwo sobotniego poranka dwójki 28 minut po godzinie dziewiątej. Goście dwójki. A tymi gośćmi są pani dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk z Instytutu Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I pan Mateusz Sora, organizator Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisania w Nowicy i kurator wystawy, którą można oglądać w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Dzień, Dzień dobry. dobry. A także autor y, przepięknego albumu, który dla państwa będziemy mieli i o którym myślę, że za chwilę y, opowiemy. Te warsztaty ikonopisów w Nowicy to już jest bardzo długa tradycja. Odbyły się w ubiegłym roku po raz siedemnasty bodajże. Jak to się narodziło? Skąd w ogóle taki pomysł, żeby współczesnych malarzy ikon spotykać ze sobą? Ostatnie odbyły się akurat w nowinie bo od roku no, 2020, ja myślałem, że to literówka. Nie, To jest literówka? Od roku 2021 organizujemy plenery na zmianę, czy na przemian na Ukrainie i w Polsce. Mm -hmm. W 2021 roku była jeszcze pandemia, koledzy byli niezaszczepieni, czy byli zaszczepieni jakimiś tam dziwnymi, nieuznawanymi w Polsce szczepionkami. I dlatego w tym 2021 roku pojechaliśmy na Hucuszczyznę do Krzyworówni. Mm -hmm. Można powiedzieć, że od tego, ten, od tego momentu wędrujemy, tak? Znaczy plener ten plener opuścił ten, opuścił Nowicę, a zaczął się w ten sposób, że przed wielu laty poznałem twórcę Katedry Sztuki Sakralnej na Akademii Sztuk Pięknych w Lwowie. Roman Wasyłyk był na jakimś plenerze w Polsce, gdzie tam w kąciku malował sobie ikonę i mhm. zaczęliśmy tam zaczęliśmy rozmawiać I, i, i ja zaprosiłem Romana Wasyłyka ze współpracownikami i studentami na plener nowicy. Bronił się, czy <tł> <tł> że to wcale nie jest dobry pomysł, ale więc, bo, można powiedzieć, że, w tym, że to jest takie przedsięwzięcie Stowarzyszenia Przyjaciół Nowicy, które ja reprezentuję, Aha. w tym Katedry Sztuki Sakralnej, Akademii Sztuk Pięknych w Lwowie i Instytutu Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego, który reprezentuje Kasia. Na te warsztaty do Nowicy, a teraz też jak już słyszymy do Nowiny, i jeszcze inne miejsca w Ukrainie też się pojawiają, jeśli chodzi o organizację tych warsztatów? Tak, te warsztaty do tej pory były w Krzyworówni. E, dwa lata temu w Sławsku, czyli na Huculszczyźnie, w tym mm -hmm. miejscu no, bezpiecznym jeszcze wciąż. I również e, w, w, w tym roku, już nie w przyszłym, w tym roku, w roku 2026, planujemy, mm, aby warsztaty u, u, odbyły się w Jazłowcu. E, to jest też miejsce bardzo mocno związane z kulturą polską, dlatego, że dla nas bardzo ważne jest, aby nie tylko twórcy malowali, ale też aby spotykali się ze sobą, aby tworzyli tą przestrzeń polsko-ukraińskiego pogranicza kulturowego. To się rzeczywiście dzieje, dlatego że w wyniku warsztatów powstają też różne inne inicjatywy. Na przykład wczoraj nasz kolega, wieloletni uczestnik warsztatów, otwierał swoją wystawę autorską W Lwowie. I to była wystawa ikon, czy też w ogóle jego malarstwa? To była wystawa sztuki sakralnej. Mm -hmm. e, Marcin Sutyk, wykładowca e, w Uniwersytetu w Siedlcach, e, wszedł w tą sztukę sakralną właśnie chyba dzięki, dzięki udziałowi w warsztatach. E, no i właśnie o to w Muzeum Religii w Lwowie wczoraj otworzył No wystawy. Właśnie chciałam o to zapytać, kto na te warsztaty od lat y, przyjeżdża, kogo one y, przyciągają? Rozumiem, że twórców z Polski, Ukrainy, czy też z innych krajów, czy to są osoby, które, y, dla których ta twórczość sakralna, czy wręcz napisanie, to jest ta naj, najważniejsza część ich twórczości, czy też y, jakby sięgają po nią tylko y, epizodycznie? W tej chwili y, przyjeżdżają na te warsztaty te twórcy doświadczeni. Mm -hmm. Natomiast ja bym tu chciała powiedzieć, że to zmieni ikony. No właśnie to, Bardzo... do tego też zmierzam. Y, czym, czym w ogóle jest dzisiaj ikona? Ikona, która no, tak nam się kojarzy z takim ścisłym kanonem. Y, a jak to wygląda dzisiaj? Wystarczy spojrzeć zresztą na, na te reprodukcje, chociażby w katalogu, żeby wiedzieć, że tę ikonę dzisiaj rozumie się no, różnie. Bo ja myślę, że my jesteśmy w Polsce, nie tylko w Polsce, w ogóle w świecie zachodnim bardzo przyzwyczajeni do myślenia o ikonie e, poprzez pryzmat ikony rosyjskiej. Mhm. Ikony bizantyjskiej i ikony rosyjskiej. Tutaj musimy też wziąć pod uwagę, że w innych krajach, w Ukrainie, Białorusi, ale też w krajach bałkańskich rozumienie ikony od stuleci jest zupełnie inne. I to nie jest tylko i wyłącznie kopiowanie stałych wzorów. wzorów. To, mhm. nie jest, to nie jest tylko i wyłącznie pytanie o kanon, dlatego że ten kanon jest bardzo ważny, te podstawowe wyznaczniki są bardzo ważne, ale, ale to nie jest wszystko. Mhm. Chodzi o spotkanie, tak? O spotkanie z um, sakrum i, i w sztuce ukraińskiej to już od stuleci yy, wyszło poza ten kanon ikony bizantyjskiej. Dlatego prace, które Państwo mogą na prezentowanej wystawie zobaczyć są zupełnie mm, inne od tego, czego by, myślę, przeciętnie człowiek oczekiwał. Jak? Ale co daje właśnie twórcom tej y, współczesnej ikony sztuki sakralnej to y, spotkanie ze sobą nawzajem też podczas y, warsztatów, bo... No, w sztuce sakralnej chodzi o spotkanie z sakrum, prawda przede wszystkim, a co daje takie wspólne przeżywanie tego czasu. Więc zapraszamy na nasze plenery, nie tylko malarzy ikon. E, Od tego, tego to może jest... Znaczy w ogóle jak, jak tam ja czasami bywam pytany, pana, czy to są jeszcze ikony, A. to A. mówię, że to na pewno są świadectwa wiary współczesnych artystów, dla których Pismo Święte ewangelia to, jest, to są aktualne historie i inspirujące tak? znaczy, w, więc to jest, to jest jakby chyba najważniejsze w tym, w, tej, w tym spotkaniu i w tej przygodzie dlatego że plenery mają taki trochę w tym klasztorny nasze życie tak? znaczy, w czasie pleneru trochę przypomina to życie w klasztorze takie wspólna rekolekcje modlitwa, to są wspólna modlitwa <śmiech> wspólny posiłek wspólna <śmiech> praca <śmiech> i, i sp Sporo, sporo rozmawiamy, ale również, ten, również podróżujemy razem, tak? znaczy, odkrywamy świat mm -hmm. wokół nas. Staramy się, aby te, ten, te, te nasze spotkania odbywały się w miejscach, odkąd opuściliśmy Nowicę, w miejscach ważnych. Nie tylko dla Polaków i Ukraińców parę lat temu. Odbył się plener w Castel Gandolfo pod Rzymem, tak no, Więc to jest, gdyby nie wojna w, tym, w Ziemi Świętej, pojechalibyśmy do Jerozolimy, bo takie, tam, takie mieliśmy tam, plany. I, i, i, i to, to są takie dwa tygodnie, kiedy nasi koledzy nie zarabiają tylko mają okazję, żeby w w, spotkać się tam z, ale, ale z, ze Słowem Bożym, tak? Znaczy, żeby spotkać się tam z, w, takim, w takich warunkach, które tam, które owocują szczerymi i swobodnymi wypowiedziami, tak? Znaczy, to o co Pan pyta, to jest tak, że jak się wchodzi do pracowni malarza i to zwykle tam nic nie ma, chyba że pracuje nad jakimś zleceniem. Tak, znaczy, Wisi ja jakiś obrazek tak, studencki, praca kolegi podarowana, tak, ale nie ryzykują pracy bez y, zlecenia. Natomiast w, na naszych plenerach powstają prace, w których y, zamawiający, nie ma wpływu na jego, na, na, to, co, na to, co powstaje. Tak? Znaczy w tym te, te prace, które można zobaczyć w Warszawie, teraz w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, są pozbawione takiego łopatologicznego dydaktyzmu. Mm. Tak? Znaczy w tym, więc Pytanie jest takie, czym się, ten, czym się charakteryzuje ta współczesna ikona. Tak? Znaczy w tym, to myślę, że, że są to po prostu, to, to też jest, ten, to są prace, w których można, ten, można dostrzec wątpliwości. Poszukiwanie, tak? Znaczy, to jest, tak, tak myślę. No, mówią też państwo o tym, że mm, otaczający świat i tocząca się historia wpływa oczywiście na twórców. Tutaj pan wspominał o tych warsztatach podczas pandemii. Tymczasem Od tamtego, od tamtego czasu zdarzyła się rosyjska agresja na Ukrainę. Już ponad cztery lata Ukraińcy żyją w nieustannym zagrożeniu To też rozumiem Znajduje swoje odbicie w twórczości e, Współczesnych ikonopisów Tak, zdecydowanie Ja myślę, że my, Wracając do tego pytania o współczesną ikonę e, Współczesna ikona To jest poszukiwanie e, mhm. Odpowiedzi Poszukiwanie sensu Poszukiwanie wytłumaczenia Tego co się dzieje Człowieka, który żyje w XXI wieku Poprzez też wrażliwość z tych czasów i dlatego ona nie może być taka jak ikona sprzed stuleci, bo, bo nie przemawiałaby, bo nie poruszałaby. Jak państwo będą mieli kiedyś okazję zobaczyć nasze katalogi czy nasze publikacje, bardzo wyraźnie widać, że od 22 roku ten temat wojny, Aha. temat cierpienia, ale też temat nadziei. Nadziei na to, że kiedyś to się skończy jest bardzo mocno w pracach y, obecne. E, co charakterystyczne też, ale to w ogóle dla prac ukraińskich od stuleci, to łączenie sakrum narodowego z sakrum religijnym. Dlatego też w tych... To też myślę, że dla Polaków może być y, m, bardzo bliskie, bo w naszej, prawda, sztuce, zwłaszcza w okresie zaborów, to czy, czy innych takich tragedii narodowych, to było bardzo mocno widoczne. Tak, to jest nasze wspólne doświadczenie i też w tych najnowszych ikonach czy pracach sakralnych możemy zobaczyć, tak, ukraińskich bohaterów przedstawianych jako świętych, ukraińskich, nie wiem, poległych na Majdanie, a później tych, którzy, mhm. którzy stracili swoje życie w obronie ojczyzny, czy, czy walczą o tą ojczyznę, e, oni są obecni w tych ikonach. W tym roku na naszej wystawie jest praca kolegi, który od czterech lat służy w wojsku. On po raz pierwszy od czterech lat miał okazję sięgnąć po pędzel mhm. i, i jest autorem takiej przejmującej pracy, która powstała wcale nie na desce, tylko powstała na płycie pancernej, którą nosił w kamizelce kuloodpornej. I ona mówi o tym, ona mówi właśnie o nadziei, o tym, że nasze życie jest w ręku Boga. No właśnie, bo hasło, jak rozumiem, tych ubiegłorocznych warsztatów, a co za tym idzie też tej wystawy w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, to błogosławieństwo. Coś, co nam się kojarzy z dobrem, to jeśli nas spotyka błogosławieństwo, to znaczy, że odczuwamy coś dobrego. Jeśli nam ktoś błogosławi, to znaczy, że życzy nam jak najlepiej. Jak w tych takich strasznych czasach artyści rozumieją i przedstawiają błogosławieństwo. Myślę, że artyści bardzo mocno poszukują nadziei. Mm -hmm. e, zarówno polscy, jak i ukraińscy poszukują nadziei i tego dobra, które można znaleźć w życiu codziennym. Stąd też właśnie w tych różnych pracach to nie są prace o, o zabójstwach, to nie są prace o tylko i wyłącznie o cierpieniu, ale to są prace o tym, co dobrego może się zdarzyć w naszej, w naszej codzienności, w tych drobnych elementach. Ta praca, ta praca, o której tutaj mówił Mateusz, nosi tytuł Błogosławieni Sprawiedliwi. Czyli dążenie właśnie do tego odwrócenia porządku. Zresztą, pierwszy nasz plen w 22 roku, pierwszy od pełnoskalowej mm -hmm. inwazji rosyjskiej, był też takim mocnym akcentem na zmartwychwstanie, na to, na to nowe życie, na to, co, co jest dobre, co będzie dobre, czy co jest dobre po, po cierpieniu, po śmierci. It's jeśli tak, można przepraszam jak y, w tem mm, jak jak myślimy o tych tam, o tych znaczy te plenery faktycznie odbywają się w cieniu wojny. E, i, e, I kolejne tematy naszych, ta, naszych spotkań e, nawiązują, tak, czy wynikają z sytuacji. Rok temu e, ple, tematem pleneru była Boża Sprawiedliwość. Te, te, te tematy, one są zawsze efektem jakiegoś tam, jakiegoś uzgodnienia I, e, i rok temu koledzy e, z Ukrainy, tak? znaczy plener był w Sławsku, e, poprosili, aby tym tematem był Boża Sprawiedliwość, tak? Znaczy, kto ten? Boża Sprawiedliwość nie była wcześniej malowana, mądrość Boża była malowana. A tutaj ten, a tutaj to jest coś, co ten, to znaczy to jest coś, z czym trzeba się, ten, trzeba się zmierzyć. Tak naprawdę my wszyscy musimy się zmierzyć, a w tym, a koledzy na Ukrainie może teraz w tym, w tym Ostrzej są to z tym konfrontowani. A, a ten temat błogosławieństwa oczywiście w tym myśleliśmy o Kazaniu na Górze i myśleliśmy o, o tych słowach Chrystusa. Yy, yy, yy, yy który ten, który mówi błogosławieni, którzy cierpią prześladowania, tak? Znaczy w tym i a, e, od tego, ten, od tego wyszliśmy, do tego nawiązuje ta praca, która znajduje się, który fragment znajduje się na okładce, czyli praca Oli Krawczenko. E, a, a tak naprawdę to jest ten, to, to co można zobaczyć w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej teraz, to jest opowieść o spotkaniu z Panem, tak? Znaczy o tym, że ono daje siłę, jest właśnie tak jak Kasia powiedziała, źródłem nadziei. Wystawa w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej czynna do końca kwietnia, a potem z tego, co państwo mówili, wiem, powędruje do Przemyśla. My mamy dla państwa katalogi tej wystawy oraz album Nowa Ikona w drodze. Album, który jest takim bardziej przekrojowym przeglądem tego, co działo się podczas warsztatów, tak? Tak, ten album przygotowaliśmy w związku z takimi dużymi, przekrojowymi wystawami, które były oprócz prezentowane. oprócz tych takich dorocznych podsumowań, tak, warsztatów są tak, takie tak, przekrojowe. Jest, tak. <laughs> my sporo podróżujemy z tymi współczesnymi ikonami, one wspudzają faktycznie z Duże zainteresowanie. Zresztą nie tylko, nie tylko w Polsce, mm -hmm. nie tylko na Ukrainie. Przez wiele lat regularnie bywaliśmy na Białorusi, bodajże dwa lata temu byliśmy w Szwajcarii i w Niemczech, wcześniej jeszcze w Austrii, także to, to wzbudza, znaczy jakby ta, ta współczesna sztuka, czy tamte współczesne ikony wzbudzają pewne zainteresowanie. Ale ja chciałbym jeszcze Państwa zaprosić do Domu Sztuki Ludowej przy staromiejskim rynku na wystawę pisanek, które tworzą współczesność rynku staromiejskim w Warszawie. Tak, mówimy o rynku mhm. staromiejskim w Warszawie. Otóż pra, można na naszych wystawie w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej można zobaczyć pracę Włodka, Łucyka i Libabiak, a mhm. przy rynku można zobaczyć pisanki malowane przez tę parę artystów, którzy są Ukraińcami mieszkającymi od wielu lat w Rzymie. Przyjechali do Warszawy z pisankami no to zapraszamy do obu miejsc w takim razie, do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej i do Domu Sztuki Ludowej przy Rynku Staromiejskim w Warszawie. Jeśli chcą Państwo otrzymać od nas katalog wystawy Błogosławieństwo i album Nowa Ikona w drodze, to proszę teraz do nas dzwonić 22 645. 22-22. A przypomnę, gośćmi wielkosobotniego poranka dwójki byli dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk z warszawskiej ukrainistyki i pan Mateusz Sora, organizator warsztatów w Nowicy i kurator wystawy. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy. Chociaż warsztaty już w różnych miejscach, jak słyszymy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. dziękuję. Fragment Sonaty demoliana Sebastiana Bacha, Tomas Enko i Wasilena Serafimowa. I to już prawie wszystko w dzisiejszym wielkosobotnim naszym porannym spotkaniu. Agnieszka Łukasiewicz nadal nasz program realizuje, a za wspólnie spędzony czas dziękują Patrycja Cisz i Piotr Kędziorek. Życzymy Państwu radosnych i spokojnych świąt wielkanocnych. Do usłyszenia. Proszę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 Na dymiusową audycję zapraszam Państwa oczywiście w poniedziałek o 13. Magdalena Teichma, do usłyszenia. Na początek Bach po angielsku, czyli pierwsza wielkanocna kantata Gipskiego Kantora według Johna Eliota Gardinera.